Łamanie konstytucji wśród zarzutów we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Niebawem trafi on do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. To, zako to zakończenie sprawy cofnięcia Sławomi Sławomirowi Cęckiewiczowi dostępu do informacji tajnych w informacjach komentarz eksperta do wyroku NSA. Powiemy też o nietypowym badaniu w lubelskim szpitalu. Tomografię komputerową wykonano mumii dziecka. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. 51 zarzutów znalazło się we wstępnym wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przygotowali i zaprezentowali go w Sejmie przedstawiciele klubów parlamentarnych, które wchodzą w skład rządowej koalicji. Część zarzutów wymienionych we wniosku dotyczy łamania konstytucji. Jak wygląda sejmowa procedura dla takiego wniosku wyjaśniał to na naszej antenie konstytucjonalista profesor Marek Chmaj. Wniosek trafia do, do Sejmu, do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie jest procedura. Zbigniew Ziobro ma oczywiście prawo do obrony. Osobiście lub przez pełnomocnika może składać wnioski procesowe, w tym także żądać przesłuchania świadków. Komisja musi przegłosować sprawozdanie i zaproponować Sejmowi odpowiedni wniosek w sprawie postawienia w stan oskarżenia lub nie w stan oskarżenia. Sformułowanie wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry komentowali w Polskim Radiu 23 politycy. W studiu jest ze mną autor naszych popołudniowych rozmów, Marcin Zawada. Witaj i powiedz, co mówili twoi goście. Dzień dobry, politycy. Koalicji rządzącej przekonują, że wniosek o postawienie Zbigniewa Zdobro przed Trybunałem Stanu to nie jest polityczny teatr, tylko realna próba rozliczenia byłego ministra sprawiedliwości. Tomasz Trela z Lewicy mówił mi, że za kilka miesięcy sytuacja polityczna może być już zupełnie inna i co za tym idzie potrzebna do postawienia polityka przed Trybunałem Stanu. Zajmowa większość trzech piątych głosów może być osiągnięta. Mój rozmówca szansę na to widzi w politykach bliskich, Morawieckiemu, którego sytuacja w PiSie jest coraz trudniejsza, a ich niechęć do Zbigniewa Ziobry wciąż jest dość duża. Zupełnie innego zdania są przy przedstawiciele opozycji i kancelarii prezydenta. Zdaniem Mira, Mazurka, doradcy Karola Nawrockiego, wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu to tylko pusty gest wykonany wyłącznie z powodów wizerunkowych. Żeby jednak Zbigniew Ziobro mógł w ogóle stanąć przed Trybunałem Stanu, najpierw musiałby się pojawić w Polsce, no, a póki co z azylem politycznym przebywa na Węgrzech. Co prawda po zmianie władzy w tym kraju, jego dni w Budapeszcie wydają się polityczni ale wcale nie musi to oznaczać, że wróci on właśnie do Polski. Marcin Zawada, dziękuję. O wniosku o postawienie Zbigniewa zióbry przed Trybunałem Stanu można przeczytać na polskie Radio 24.pl. Orzeczenie NSA kończy sprawę cofnięcia Sławomirowi Cęckiewiczowi dostępu do informacji tajnych, tak uważa adwokat Tymoteusz Paprocki. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wcześniejszych wyroków w USA. Sąd Wojewódzki uchylił decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa BBN-u. Sławomir Cęckiewicz odzyskał dostęp do informacji niejawnych, mówi Tymoteusz Paprocki. Finalnie należy założyć, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie miał dostęp do informacji tajnych i ściśle tajnych, a więc jak jeszcze raz podkreślę, związanych z wykonywaną przez niego funkcją. Oznacza to również, że dotychczasowe stanowisko służb w tym zakresie było stanowiskiem nieprawidłowym, bo to wynika z literalnego brzmienia tego wyroku. Inaczej interpretuje to rzecznik koordynatora służb specjalnych. Jak zaznacza Jacek Dobrzyński, decyzja NSA nie oznacza automatycznego przywrócenia dostępu do informacji niejawnych. Konieczne jest ponowne postępowanie sprawdzające. Po dzisiejszej decyzji sądu szef bbn domaga się demisji Jarosława Stróżyka. Lider Tisy dziękuję Polakom za wsparcie w walce o zmianę systemu na Węgrzech. Słowa wdzięczności Peter Modziar wyraził po spotkaniu z węgierskim prezydentem, na którym szef zwycięskiej partii został poproszony o utworzenie rządu. Silnej Europy Środkowej potrzebują moim zdaniem nie tylko Węgrzy, lecz także Polska, Czechy i Słowacja. Dziękujemy naszym polskim i innym przyjaciołom za to, że są tu z nami i z radością przyjęli wyzwolenie Węgier, a także za to, że Węgrzy mogą znów być krajem europejskim, niepodległym, demokratycznym i suwerennym.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 Na koniec Lublin. Na badania do szpitala wojewódzkiego trafiła mumia sprzed 2000 lat. Ciało egipskiego chłopca zeskanowano w nowoczesnym tomografie komputerowym przy wsparciu sztucznej inteligencji. Zajrzeliśmy do środka mumii, nie odwijając jej bandaży, mówi szef Zakładu Diagnostyki Obrazowej w wojewódzkim szpitalu Maciej Miazg Mazgaj.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 Jutro przelotny deszcz tylko na wschodzie i południu. Na pozostałym obszarze chmury na zmianę ze słońcem. Termometry pokażą 10 stopni na północnym wschodzie, około 16 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Klimat. W przeważającej części kraju jakość powietrza jest dobra. Bardzo dobra w Słupsku, Ostrołęce i w wysokiej Zdroju. W Kłodzku stan powietrza jest dostateczny, a miejscami w Warszawie oraz na południu województw śląskiego i małopolskiego umiarkowany. Prawie 35% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można korzystać z prądu bez ograniczeń. Klimat. 6 minut po godzinie 18.00. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Szef BBN Słowomir czy wygrywa w sądzie administracyjnym chodzi o dostęp do informacji niejawnych. Koalicja obywatelska chce postawić zbigniewa ziobre przed trybunałem stanu, a Donald Trump atakuje papieża. Sytuacja robi się bardzo napięta i o tym dzisiaj w debacie dnia. Debata dnia. A w debacie dnia, no właśnie, m.in. szef BB-u Słomir Mirceńskiewicz, który wygrywa w sądzie administracyjnym w sprawie informacji, w sprawie dostępu do informacji niejawnych. Zbigniew Ziobro kontra Koalicja Obywatelska. Obecnia koalicja rządowa chce postawić Ziobrę przed Trybunałem Stanu, a Donald Trump kłóci się z papieżem w mediach społecznościowych. Debata dnia a w debacie dnia już goście, Liza Olczyk, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, kłaniam się państwu. I Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Sławomir Cęckiewicz wygrywa przed Naczelnym Sądem administ Administracyjnym w sprawie dostępu do informacji niejawnych. No, słychać, że to sukces Cęckiewicza i porażka kancelarii premiera. Pani redaktor, cała ta afera to kapiszon? Przede wszystkim to nie jest taka, taka wygrana, która mogłaby być zaskoczeniem, bo przecież Sławomir Senckiewicz miał już wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie, a Naczelny Sąd Administracyjny tylko go potwierdził, że w sposób nieprawidłowy odebrano mu uprawnienia do posiadania dostępu do informacji niejawnej. Zatem faktycznie moim zdaniem miał on rację mówiąc, że nikt mu tego od momentu tego wyroku w USA, że nikt mu tego uprawnienia nie Odebrał. I teraz ten wyrok NSA tylko to potwierdził. Zaskoczeniem dla mnie trochę jest to, że rzecznik koordynatora służb specjalnych mimo to opiera się, że pan Senckiewicz nadal nie ma dostępu do informacji niejawnych. Nie wiem na jakiej, na jakiej podstawie. I wydaje mi się, że od, od lat już mamy taką sytuację, takiej pewnej gry tymi dostępami do... Do sytuacji niejawnej. Jak się kogoś chce uderzyć, jak chce się mu przykrość zrobić, jak się chce jego patronowi jakoś dokuczyć, to danej osobie odbiera się taki dostęp, a ponieważ są to informacje no, nie, to nie jest tak, że całą tę procedurę możemy wszyscy prześledzić i powiedzieć, że rację ma tutaj ABW, czy rację ma osoba, której odebrano te uprawnienia, ponieważ to wszystko jest objęte w jakiejś sferze tam tajemnicą służbową, mhm. zatem jesteśmy skazani tylko na takie informacje właśnie, takie przecieki, temu odebrano, temu odebrano, dlaczego odebrano, to nie wiadomo. Tak do Końca. Mieliśmy już wcześniej też w takie, takie historie i to w ogóle wszystko nie wygląda naprawdę ani fajnie, ani profesjonalnie. Panie redaktorze, już pozwolę za chwilę odnieść się do tej sprawy. Proszę jeszcze posłuchać, bo już pani redaktor wywołała Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów.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 Posiada czy nie posiada? Może być na spotkaniach z prezydentem, na tych tajnych spotkaniach, czy powinien wychodzić z, z tego pokoju? No bo sytuacja robi się kuriozalna chyba. No przecież ja tego nie będę rozstrzygał. to Tutaj decydują jakieś e, paragrafy że może a, zapew a zapewne jeszcze interpretacja tych paragrafów, więc ja naprawdę nie czuję się w tej mierze kompetentny i proszę mnie z odpowiedzi na to pytanie... Yy, zwolnić, tak, no, natomiast... A jak pan to ocenia w ogóle, całą tę yy. sytuację? Bo ja zacząłem od tego, czy to Ta... kapiszon? Ja yy. od początku byłem wobec tej sprawy yy, dosyć yy, sceptyczny. No, był to element takiej wojny podjazdowej między Pałacem Prezydenckim, a yy, ośrodkiem władzy yy, rządowej. Sama sytuacja, że szef bezpieczeń... yy, Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta nie ma dostępu do danych, no jest y, co najmniej dziwaczna. On oczywiście nie może uczestniczyć w niektórych ważnych, oficjalnych y, spotkaniach, ale podejrzewam, że no, jeżeli jego współpracownicy y, z pałacu mają y, do tych danych dostęp, no to nie za bardzo wyobrażam sobie sytuację, że w nieformalnych, Kontaktach w pałacu, no takiej wymiany informacji nie ma. Więc... No, ale jakby była taka wymiana, no to byłoby to no, rozłamanie. No, ale projektu. my się o tym nie dowiemy, przecież. Znaczy, ale to wynika z tego, że ta sytuacja była nienaturalna. To tak? znaczy, ja rozumiem, że. To znaczy, co są te procedury Bo ja się zastanawiam, mytę... czy, czy, czy wychodzimy z założenia, że trzeba zaufać panu prezydentowi, że osoby, które są w jego otoczeniu, to są osoby zaufane i powinniśmy zrezygnować z tej kontroli służb, czy dać pozwolić służbom hmm. na to, żeby, no właśnie, mogły wybierać, komu dać ten dostęp, a komu nie? Ja powiem tak. Gdybyśmy żyli w kraju, w którym jest wysoki poziom kultury politycznej, i wszyscy mamy przekonanie, że, że procedury nie są politycznie e, e, wykorzystywane albo nadużywane, e, to oczywiście wtedy bym się e, z takim postawieniem e, sprawy zgodził. No tutaj w ewidentny sposób była to próba wywarcia presji politycznej na prezydenta, żeby zmienił szefa y, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, no, co byłoby takim gestem, e, no, y, podległości w jakimś sensie, tak? No, było oczywiste, że prezydent tej presji y, nie ulegnie. I, y, no, i było także o, o, oczywiste, że Cenckiewicz będzie trwał na y, y, stanowisku i nawet jeżeli y, się okaże... E, nieudolnym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to trwać będzie dalej, no właśnie z tego powodu, że konkurencyjny ośrodek e, polityczny wywierał presję na to, żeby go się pozbyć, tak? Znaczy to... Jeżeli pan pozwoli. Pani redaktor, no bo to ciekawa teraz kwestia się pojawia, bo to rozumiem teraz będzie handel głowami, chyba tak to trzeba określić, bo na to wszystko słowo Cenckiewicz wychodzi i mówi, żądam natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Czyli rozumiem, że tak jak kontrwywiad chciał odwołać szefa BBN-u, tak teraz szef BBN-u chce odwołać szefa służby kontrwywiadu. Co pani na to? No to, to bardzo dobrze pan to rozumie. To jest po prostu taki odlet, ale pod, jakby można powiedzieć troszeczkę podbudowany faktami. Tak? Sąd orzekł, że Jarosław Stróżyk, pan generał Stróżyk niesłusznie mi odebrał uprawnienie do wglądu do informacji tajnych, w związku z tym Tenże generał stróżyk powinien podać się do dymisji, ale doskonale wiemy, że generał stróżyk ma różne zajęcia w rządzie, nie tylko sprawdzanie albo odbieranie albo przyznawanie certyfikatów uprawnień do informacji tajnych, i w związku z tym jest, jest dla rządu z różnych względów cenny, i w związku z tym odwołany nie zostanie. No ale pan Syndzkiewicz wyszedł z założenia, że skoro jego szargano, przez ileś tam czasu, że ma odejść, że podawano go przecież nawet wniosek do prokuratury po ostatnim posiedzeniu BBN-u poszedł, że on niezgodnie z prawem uczestniczył w tym, że posiedzeniu bbn -u. No to dlaczego on ma sobie odmówić tego samego wobec osoby, która naraziła go na tego typu historię? I też domaga się ustąpienia generałstwu, Sturżyka. Tylko, proszę Państwa, to jest tylko czysta piana polityczna. Efekty tutaj wezwania pana Stróżyka, nawet gdyby cały PiS tutaj grzmiał, że pana generała Stróżyka trzeba odwołać, będzie dokładnie taki sam, jak próba usunięcia z bbn słowa słową Mira czyli żaden. No ale czy gdzieś w tych e, słowach się nie zapędzamy, kiedy e, Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych pisze tak, wyrok naczelnego sądu, sądu administracyjnego to całkowita klęska rządowej machiny propagandowej oraz kłamstwa z twarzą Ormowca, panie redaktorze. No nie, no to. No, ale mówimy tutaj Trudno, o szefie kancelarii prezydenta. No, no tak, ale to jest właśnie efekt y, tego... To jest prawnik. To jest... No, on jest politykiem y, w tej roli. To nie jest y, komentarz y, prawnika, tylko politycznego fightera, tak? Jak mają polityczny sukces, z tego y, dyskontują, aczkolwiek, no, jest to język, y, no, moim zdaniem na tym y, poziomie bardzo trudny do y, zaakceptowania. No, no ale to jest jednym z elementów e, tego napięcia pomiędzy dwoma ośrodkami e, władzy wykonawczej. To napięcie, no, jak wiadomo, nieustannie rośnie. Po sprawie SAFE to już w ogóle wyeskalowało gdzieś e, w Kosmos, no i podejrzewam, że tak te relacje się będą w dalszym ciągu układały, czyli wet za wet, jedna akcja za drugą, nieustanne, głównie retoryczne, ale psujące jeszcze bardziej tą atmosferę odwety. No i prf, ja nie wiem, co tu komentować. No, to jest, jest, jest to faktycznie polityczna... Piana, natomiast no, wydaje mi się, że jednak yy, któraś ze stron w pewnym momencie jednak powinna pójść po rozum do głowy, gdyż no, żyjemy w takich czasach, kiedy jednak no, trzeba pamiętać o tym, że budowanie płaszczyzny współpracy politycznej, nawet w tak, no, przy tak silnym politycznym e, e, poziomie konfliktu no, byłoby jednak wskazane. No może to jest ta ga gałązka oliwna, Pani redaktor, bo prezydent y, Karol Nawrocki mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Może to jest jakiś taki element, że no, czasami idzie się dogadać. Co Pani na to? Panie redaktorze, ja niestety tak podskórnie wyczuwam tutaj takie cyniczne wyjaśnienie tej, tej sytuacji. Pan prezydent zapewne chciał pokazać, że oczywiście to nie jest tak, że wszystko wetuje, wszystko odrzuca, co proponuje rząd, nie zgadza się na nic. No bo w pewnym momencie, gdyby tak cały czas robił, to zostałby politykiem niepoważnym. I taka łatka polityka niepoważnego, który zajmuje się wyłącznie psuciem, relacji z rządem, by do niego przylgnęła. On przecież by chciał jeszcze zostać na drugą kadencję. Zatem tutaj te nominacje podpisał, ale też warto zwrócić uwagę na kolejne zdarzeń. Najpierw doszło do takiego styczniowego spotkania z szefami służb, z panem wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, z panem ministrem Siemoniakiem i tam pewne rzeczy dogadano. I skoro teraz dostaliśmy te nominacje nie tylko, bo również i od znaczenia, dla oficerów, to ja to odbieram w ten sposób, że pan prezydent pokazuje w ten sposób, proszę bardzo, jak rząd chce się ze mną dogadać, jak przychodzi, wyjaśnia, to może u mnie dużo uzyskać, a jak usiłuje tylko na mnie pochukiwać i, i, i nic więcej, i żadnych, żadnych pojednawczych gestów, nie, wy, nie wykonuje, to u mnie nic nie e, uzyska. E, I moim zdaniem tutaj takim jaskrawym e, właśnie przykładem jest to, że e, minister e, Kosiniak-Kamysz e, dostał te nominacje, co do, które chciał. E, minister Siemoniak też. Natomiast e, minister Sikorski nie, bo minister Sikorski e, jednak nie chce rozmawiać z panem prezydentem, tylko głównie chce na niego pochukiwać, tak, że tylko e, no, utrudnia... rozumiem, że chodzi... Mówi o nominacje pracy... ambasadorskie. No, tak, ale... mówię o ambasadorach, że tylko utrudnia nominacje, że ciągle czekają te nominacje i, i, i nie mogą się doczekać na realizację. No. Mhm. Już y, pan y, minister Sikorski powinien się był zorientować, że tego typu postawa y, nie prowadzi do sukcesu. Y, skoro y, nadal tak postępuje, to znaczy, że tak prawdę mówiąc, to mu szczególnie na tych nominacjach nie zależy. Ja Być może ja pod że to głową. są kierownicy placówek i tyle. Panie redaktorze, co pan na to? No nie, no to. Znaczy... Z prezydentem można łagodnie albo wcale? Znaczy, moim zdaniem, to nie był żaden gest pod adresem rządu, tak. Jako konkurencyjnego ośrodka y, politycznego, prezentowi nie zależy na dialogu z ministrem spraw zagranicznych, tylko chce e, e, zdominować e, główny ośrodek e, dyplomatyczny i e, go sobie podporządkować. Natomiast ja uważam, że był to gest trochę czyszczący relacje i wizerunek pana prezydenta w wojsku, który został bardzo nadszarpnięty w sprawie wiemy, czyli, czyli rozumiem, że to nie jest gałązka oliwna w stronę rządu, Aha. to jest gałązka oliwna w stronę Absolutnie. służb. Absolutnie. No, Generalizja jednoznacznie e, popierała e, e, safe. E, e, no, widać było, że wojsko jest bardzo zawiedzione e, prezydenckim wetem. Natomiast no skądinąd wiadomo już od dawna, że Nawrockiemu zależało na dobrych, la, na dobrych relacjach z generałami, co także trochę wynika z, tak, z takiego jego ogólnie siłowego wizerunku. Widać, że on, te, że on te resorty siłowe chciał sobie podporządkować. Natomiast w sprawie Sejf no, wszedł w bardzo ostrą, taką polityczną ideologiczną narrację, którą mu e, podsunęło Prawo i Sprawiedliwość. E, no i ten jego wizerunek w wojsku no, zrobił się e, bardzo marny i teraz obserwujemy proces e, czyszczenia. I nie wykluczam również, że był to gest pod e, adresem Władysława Kosiniaka, kamysza, no, gdyż ludowcy w koalicji no, są takim elementem, nie powiem chwiejnym, ale gdzieś balansującym wokół tej linii podziału i szukając, znaczy budując sobie jakąś większościową agendę polityczną, pan prezydent no, nieustannie zabiega też o o dobre, o dobre relacje z kośniakiem, a po wypowiedziach ministra obrony po wecie z Safe, Safe. Widać było, że ta irytacja kośniaka była bardzo duża i no, pozwolił sobie na komentarze, jak na niego dosyć ostre, kiedy oceniał prezydenckie wyto. Pani redaktor, poruszyła Pani kwestię ambasadorów i kwestię ministra Sikorskiego. No, z jednej strony trudno sobie wyobrazić, że minister Sikorski nagle zmienia ton swoich wypowiedzi, ale może gdyby zrezygnował z kilku nazwisk, to może by z Panem Prezydentem było łatwiej, ale chyba na to też się nie zanosi. No właśnie, tak jak mówiłam, moim zdaniem panu Sikorskiemu nie, nale, nie zależy tutaj na dążeniu do żadnego kompromisu. Głównie odkąd pan Karol Nawrocki został prezydentem, ale też wcześniej za prezydenturę Andrzeja Dudy. Tylko obserwowaliśmy od czasu do czasu jakieś takie wrzutki w, na portalu X, że a to już już, już, już lada moment. Jest, zbliżamy się do przełomu w sprawie ambasadorów, ale do tego przełomu nigdy nie dochodziło. I rzeczywiście jest tak, że prezydent, trudno się z tym nie zgodzić, ma ochotę na zagarnianie większego obszaru władzy z zakresu i spraw zagranicznych i z zakresu obronności narodowej. Ale z drugiej strony rząd ma takie skłonności i to nie po raz pierwszy, żeby tę prezydentom z przeciwnego obozu te kompetencje jak najbardziej okrawać. Zatem mamy do czynienia z tą próbą sił nie od dzisiaj i myślę, że dopóki te dwa ośrodki władzy będą razem funkcjonowały, to ciągle będziemy mieli takie przeciąganie liny. Oczywiście dla naszej dyplomacji nie będzie to dobrze, ponieważ zamiast ambasadorów ciągle w niektórych kluczowych miejscach są kierowani, nicy placówek i myślę tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych to przede wszystkim, mm -hmm. ale wydaje się, że też i we Włoszech, prawda, pan Sznep miał zostać ambasadorem i pan prezydent, a właściwie nie on, nie pan prezydent, ale jego otoczenie mówiło dosyć otwartym tekstem, że ani pan Klich, ani w Stanach Zjednoczonych, ani pan Sznep we Włoszech szans na to nie mają, gdyby Radosławowi Sikorskiemu, szefowi MS Zależało na tym, żeby te placówki jednak miały taką wyższą rangę, podniesienie tych placówek na, na wyższy poziom. No to jednak próbowałby się jakoś dogadać, ale nie chce się dogadywać i chce tylko przeciągać linę i pan prezydent w związku z tym zachowuje się tak samo. Panie redaktorze, no o czym to świadczy, jeżeli od dwa nazwiska toczy się taki bój i, i ten bój trwa już naprawdę wiele, wiele miesięcy? Znowu o tym... Z... Samym, tak? że, jest to, że, że jest to przepychanka o to, kto kogo dominuje no i jest dla mnie absolutnie jasne, tak, że, że te dwa nazwiska to jest zakreślona przez prezydenta Czerwona linia i no, dopóki Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie się przy tych dwóch dyplomatach upierać, no, dopóty nie będzie żadnego kompromisu, a nie wycofuje się, no bo wtedy, jeżeli oni będą wycofani, no to z kolei no, będzie to wizerunkowa yy, przegrana yy, obozu rządowego, która, o, e, która e, oczywiście zostanie mocno e, skrytykowana w takich najradykalniejszych rewirach e, elektoratu. No więc jest e, sytuacja e, klinczowa. No i oczywiście państwo cierpi, no bo to b, kolejny raz mówię, znaczy to nie jest naturalna sytuacja w tym przypadku, no, że my nie mamy w Stanach e, Zjednoczonych e, e, pełnoprawnego Yy, dyplomaty. No, miesiące mijają. No, znaczy ja też od początku byłem trochę z, z, z, zdziwiony tym, że akurat yy, pana Bogdana Klicha yy, postanowiono yy, skierować akurat na placówkę do Waszyngtonu. Yy, ja go szanuję bardzo jako człowieka, polityka, no, natomiast to nie jest zawodowy yy, dyplomata, a wszyscy się pewnie zgodzimy, że. No, Y, miejsce, do którego został y, skierowany, no jest jednak y, bardzo ważne i pod wieloma względami y, wyjątkowe. No więc ja w tym przypadku, szczerze mówiąc, bym się spodziewał, no, y, żeby jednak y, zaproponować jakąś kandydaturę, tylko że znowu, tak, no y, gdzieś w tym dialogu, który toczył się w pewnym momencie między Ministerstwem spraw zagranicznych a Pałacem Prezydenckim y, y, Padło nazwisko pana Najdera. No to, to już jest z kolei faktycznie zawodowy dyplomata bardzo kompetentny, ale on gdzieś tam rozbił się o y, z, przeciw ludzi prezydenta. No więc no widać, że ciągnięcie tego y, sporu no, jest również... Y, dzisiaj na rękę Pałacowi Prezydenckiemu. No ale no źle, że to tak długo trwa i właściwie nie za bardzo wiadomo, jak z tej sy sytuacji się wywikłaś. A jakby tego sporu było mało, to jeszcze koalicja rządząca złożyła w Sejmie wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobr przed Trybunałem Stanu i o tym w kolejnej części debaty dnia.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 Zgłoszanie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Jest 18.31. Łukasz Pastor, zapraszam. Zaczynamy od policyjnej obławy na sprawców napadu na konwój z pieniędzmi. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu przy ulicy Lwowskiej. Złodzieje uderzyli samochodem w transport z gotówką. Następnie uciekli drugim autem. Policja nie podała szczegółów. Anna Nicer z wrocławskiej policji przekazała, że nikomu nic się nie stało. Polski rząd coraz bardziej dostrzega potencjał krajów takich jak Japonia i Korea Południowa, stwierdził dr Paweł Bechrent. Ekspert do spraw Azji z Instytutu Bojma skomentował w ten sposób tournée premiera Donalda Tuska po Azji. Podczas wizyty w Japonii została podpisana deklaracja w sprawie podniesienia stosunków polsko-japońskich. Rząd polski zaczyna w coraz większym stopniu dostrzegać Azję Wschodnią, czy też, powiedzmy ten ten region Indo-Pacyfiku. fakt, że współpraca gospodarcza z Japonią to jest już od ponad 30 lat. W ciągu ostatnich pięciu lat Korea Południowa stała się tym głównym dostawcą, jak powiedzmy domu i dworu Wojska Polskiego. Mówił na naszej antenie dr Bechrent. Rozmowy delegacji polskiej i japońskiej toczyły, dotyczyły nie tylko sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa, lecz także infrastruktury i zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji. W najbliższym czasie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podejmie decyzję dotyczącą Toru Poznań. Obiekt może być zamknięty w związku z licznymi skargami mieszkańców na hałas. Normy przekroczono o 5 decybeli. Pod koniec marca tę decyzję podtrzymał Gioś. Jednak Automobil Klub Wielkopolski złożył wniosek o wstrzymanie tej decyzji. Nie będziemy zwlekać z rozpatrzeniem tej prośby, mówi Hanna Kończal, Główna Inspektor Ochrony Środowiska. Jeżeli spełnione są przesłanki, a skądinąd jesteśmy w kontakcie z Torem Poznań, więc wiemy, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że te przesłanki zostaną spełnione, to nie będziemy przeszkadzali w tym, aby pozytywną dla podmiotu decyzję wydać. Gioś podkreśla, że nie ustala norm hałasu, a jego rolą jest wyłącznie weryfikacja, czy są one przestrzegane. MZUS dla płatnika to nowa rządowa aplikacja dla przedsiębiorców. Pozwala ona umówić wizytę i zarezerwować wizytę w placówce ZUS. Można też podejrzeć zwolnienia lekarskie pracowników i złożyć wnioski bezpośrednio ze smartfona, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba. Umożliwia również składanie wybranych najczęstszych wniosków, np. Na zgłoszenie umowy o dzieło, złożenie wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Pozwala także przedsiębiorcy utworzyć szybko zaświadczenie z danymi ZUS, takie samodzielnie tworzone zaświadczenie, równie ważne jak to wystawione przez urzędnika. Aplikacja jest darmowa i dostępna na urządzeniach mobilnych. Posłuchają Państwo polskiego radia 24. Są 33 minuty po godzinie 18. Debata dnia. I wracamy do naszej debaty. Tylko przypomnę Liza Olczek, publicystka, razem z nami. Jeszcze raz. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry jeszcze raz. I Rafał Kalukin, tygodnik Polityka. Szanowni Państwo, ja wspominałem już przed przerwą, że, jest, że koalicja rządząca złożyła w Sejmie wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Dokument liczący ponad 250 stron zawiera 51 zarzutów, w tym 26 dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw pospolitych. Były już próby postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Panie redaktorze, tym razem się uda? Nie, no, oczywiście, że się nie uda. E, <śmiech> zresztą pamiętam doskonale tamte próby z 2011 roku, które zostały od, od, odwołane. Już nie pamiętam z jaki, ale to była jakaś bieżąca polityczna Kalkulacja, no, że premierowi Tuskowi gdzieś doszedł do wniosku, że nie opłaca się tej sprawy finalizować, ona została po prostu zarzucona. Nie, no oczywiście Ziobro powinien ponieść odpowiedzialność zarówno karną, jak i konstytucyjną. Za to, co wyprawiał w czasach swojej obecności w rządzie. Co do tego nie mam wątpliwości. Tylko, że złożenie wniosku do Trybunału Stanu w żaden sposób nie zbliża do tego, gdyż, jak wiemy, ziobro jest dzisiaj poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale sytuacja na Węgrzech się zmieniła. No, ale on, on zapewne znajdzie Jakieś inne miejsce. No, jakoś nie za bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, jak on dzisiaj e, skruszony wraca do Polski. Więc ja to czytam jako, jako kolejne taktyczne posunięcie. Chodzi o to, żebyśmy my właśnie tutaj e, między innymi e, sprawę komentowali, żeby nazwisko Ziobry cały czas się pojawiało na publicznym e, widoku, gdyż jest to postać zresztą e, Zasłużenie bardzo y, niepopularna i już nawet y, jego własny obóz y, polityczny no, y, niechętnie bardzo odpowiada na pytania y, dotyczące Ziobry i nie jest za bardzo z y, skory tej y, pos, postaci bronić. No, natomiast tak w długim horyzoncie już czysto politycznym oceniam to jednak negatywnie. No, do wyborów już naprawdę zostaje półtora roku, może trochę więcej. E, to już jest naprawdę czas, żeby rząd że zaczął konstruować jakąś e, pozytywną narrację polityczną, gdyż wikłając się w tą taką e, czkawkę rozliczeniową, z której wiadomo, no, że nic e, konkretnego nie wyjdzie. E, przynajmniej w perspektywie e, kadencji. No, podtrzymuje wizerunek e, formacji, która jest e, zwrócona wyłącznie na rozliczanie przeszłości. W dodatku jest tym bardzo mało sprawcza, sp nieskuteczna. E, ta obietnica rozliczenia PiS-u była ważna faktycznie w pierwszym roku e, sprawowania rządów przez e, koalicję 15 Października dzisiaj naprawdę w obliczu tylu lęków, problemów, doraźnych, tak, kłopotów materialnych, cen paliw, to jest naprawdę sprawa, którą, e, no, która nie jest dla większości obywateli jakoś. E, szczególnie istotna i no, ona wręcz yy, gruntuje no właśnie taki wizerunek yy, yy, rządu, no, który nie za bardzo wie, co z tymi narzędziami yy, yy, rządzenia czynić dalej i specjalizuje się głównie w Odwracaniu uwagi. Pani redaktor, czy w związku z tym spodziewa się pani, że... No bo minister Żurek wydaje się być zdeterminowany, jeżeli chodzi o ściągnięcie do kraju Zbigniewa Ziobry i postawienie go tutaj przed Trybunałem Stanu. Wyobraża sobie pani taki scenariusz? No wie pan, e, e, trudno mi powiedzieć, e, co zamierza zrobić e, Zbigniew Ziobro i czy ma jakieś możliwości, prawda? Bo to są e, dwie różne rzeczy. E, przecież od e, dłuższego czasu wiedział o tym, że wybory się zbliżają i że Viktor Orban, na Węgrzech mówię, i że Wiktor mm -hmm. Orban może te wybory y, przegrać i, i że wówczas ten y, parasol, który został nad nim rozciągnięty, ten parasol polityczny może zostać zwinięty. I wtedy on musi mieć jakiś plan B. A tak jak patrzę na niego, słucham jego wypowiedzi, to mam wrażenie, że żadnego planu B nie opracowano. Ale z kolei z drugiej strony minister Żurek, tak? minister Żurek wysłał pismo do obecnego szefa MZ Sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości Węgier, żeby tam powiedział, czy jest azyl polityczny dla ziobry, czy nie. No prawdę mówiąc, minister sprawiedliwości już dał odpowiedź, czyli powiedział w mało takim parlament... Nie, nie powiedział w mało parlamentarnym, ale dał do zrozumienia, żeby minister Żurek się od niego odczepił, bo nie zamierza z nim na ten temat rozmawiać. Jest azyl polityczny i do widzenia i żadnych dowodów na to przedstawiać nie chce. Zatem wysyłanie akurat do niego tego pisma jest trochę bez sensu. Myślę, że... I jeszcze ten Trybunał Stanu. Myślę, że to są gesty, które zostały wykonane po to, żeby jakoś zdyskontować to zwycięstwo Pitera Pet Madziara, dlatego że obecna koalicja bardzo na to liczyła. I tak jak rozmawiałam wcześniej z rozmaitymi politykami tejże koalicji, to właśnie mówiono, że jeżeli, jeżeli wygra Orban, to nastroje w koalicji siądą, że jednak nie idzie tak, jak trzeba że jednak ta prawica trzyma się mocno, a wraz ze zwycięstwem Madziara, choć to też prawica jest, no, no, właśnie ale, tak. ale opozycyjna w stosunku do Fideszu, no ale że, że wtedy właśnie koalicja nabierze wiatru w żagle. I te dwie rzeczy, czyli to pismo ministra Żurka i to i ten wniosek o Trybunał Stanu, to jest takie zdyskontowanie tej radości. Ale wiemy też skąd że jeżeli obaj panowie rzeczywiście mają azyl polityczny, to oczywiście nowy premier może im to uchylić, ale zdaje się taką, bo to jest decyzja chyba administracyjna, a może i nie, nawet nie wiem, jakie są przepisy na Węgrzech, ale tak czy inaczej każdą decyzję można zaskarżyć do sądu. Zatem można się spodziewać, że taka decyzja zostanie zaskarżona, no tak, to nie no, ale będzie ale tak. też powiedział, że Węgry nie będą teraz miejscem dla... dla to nie będzie tak miejscem jeżeli pani... no, ale Jeżeli okay że tak. Panie redaktorze, jasne, że tak. Tylko proszę zobaczyć, przed wyborami nasza koalicja rządząca też mówiła, kogo wsadzi do więzienia. Siedzi ktoś? Nie siedzi. Wyrzucić Ziobrę i Romanowskiego? Nie wiem, czy będzie łatwo. Tak jak mówię, nie znam przepisów węgierskich. Ale, ale... z drugiej strony, panie redaktor, jeżeli mogę, to w koalicji rządzącej można odnieść wrażenie, że ten wiatr w żagle właśnie dmuchnął. Proszę posłuchać tak. Tomasza Treli z Lewicy.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 to jest, dwa ja miasta na M, Mińsk albo Moskwa. I ja wiem, że niektórzy, e, jak ja mówię te słowa, mówią nie, no przecież to jest nie do pomyślenia.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 winny, odpowiedzialny za e, przewałki, za wyprowadzenie publicznych pieniędzy, bo ucieka tylko ten, kto ma nieczyste sumienie. To Tomasz Trela w programie 24 Pytania na antenie Polskiego Radia 24. Pani redaktor, czy z punktu widzenia, hmm, nie wiem czy przyzwoitości, ale takiego politycznego pr dla Zbigniewa Ziobry powrót do kraju byłby bardziej korzystny? Nie pan, ja osobiście uważam, że dla niego najkorzystniejsze byłoby pozostanie w kraju, w ogóle nie wyjeżdżanie do Budapesztu, nie udawanie, że on tam się znalazł przypadkiem i tak przypadkiem e, dostał e, azyl polityczny, bo on tak w tej chwili tak udaje, że on nigdzie nie uciekał, po prostu się tam znalazł i tak e, niechcący się okazało, że, że ten azyl ma, że oczywiście, że on powinien stanąć przed e, trybu, e, nie przed Trybunałem, tylko tutaj po prostu przed sądem i, i e, e, później, bronić się przed sądem. No Był przecież ministrem sprawiedliwości. To nie wypada w sposób skrajny. Nie wypada, żeby minister sprawiedliwości unikał odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości, którym sam kiedyś kierował. Co więcej, ja uważam i, i, i pozwolę sobie tutaj wyrazić swoje zdanie, że większość zarzutów pod adresem Ziobry są zarzutami dentymi i on by się spokojnie z nich wybronił. Dlaczego zdecydował się uniknąć tej konfrontacji? Nie wiem. Być może zły stan zdrowia go też tak psychicznie skłonił do tego, że jednak trzeba tutaj unikać aresztu czy coś takiego. Nie wiem, nie tłumaczę go i nie zamierzam go tłumaczyć, ale byłoby o wiele lepiej, gdyby nigdy nie wyjeżdżał, a teraz jest już w trudnej sytuacji. Tutaj pan Trela nie przyzwoicie dosyć. Uważam, że po prostu opowiadania o tym, że Ziobro i Romanowski uciekną do Moskwy albo do Mińska, to pan Trela Powinien e, e, się trochę zastanowić nad tym, co opowiada, ale, ale e, przecież oni nie mają, oni mają zatrzymane paszporty. Dla nich taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych nie jest taki prosty. Muszą dokonać jakichś szeregu formalności. Mówi się, że mogliby wyjechać do Serbii, ale to jest to samo. Przecież to jest poza granicą Unii Europejskiej. No nie mogą sobie tam po prostu przekroczyć grę zielonej granicy i znaleźć się w Serbii. Robi się scenariusz jak z filmu sensacyjnego. No... Panie redaktorze, Zbigniew Ziobro powinien wrócić do kraju, odpowiedzieć tutaj przed sądem? Ja to zaraz odpowiem, ale e, tylko jeszcze powiem... E, e... Polemicznie, że y, nawet, y, nawet mając paszport nie jest dzisiaj łatwo wjechać do Stanów Zjednoczonych, y, jeżeli urzędnicy graniczni znajdą w telefonie jakieś krytyczne posty na Facebooku y, dotyczące Donalda Trumpa. Podejrzewam, że y, z, z apologetycznym y, z, z stosunkiem do Donalda Trumpa, będąc, y, znaczy nie posiadając paszportu, ale będąc y, politykiem zaprzyjaźnionej z nim w formacji można na teren Stanów Zjednoczonych się dostać. Dalej też polemicznie, bo znaczy moim zdaniem te zarzuty nie są dęte. Tak? Znaczy wyprowadzenie ponad 200 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości jest faktem. To jak te pieniądze były wydawane, to przecież nie trzeba przeprowadzać żadnych głębszych dochodzeń, bo my to na bieżąco za rządów PiSu widzieliśmy na co to było Y, y, y, y, przeznaczone i że to no, nie miało nic wspólnego y, w absolutnej y, większości ze y, statutowymi y, z, y, zadaniami. To panie redaktorze, pozwólmy powiedzieć panie redaktor, co to znaczy panie Redaktor? Nie, nie ale jeszcze chciałbym dokończyć. No? A znaczy, y, Ziobro nie wróci do Polski? No bo wie, że zostałby przez ten sąd y, skazany i, i jest w pełni świadomy, że mu grozi wieloletni wyrok więzienia. Tak? Jego kariera polityczna jest już praktycznie y, y, y, zakończona. Tak? Na niego już, już nie ma zapotrzebowania w jego własnym y, obozie y, politycznym i myślę, że go, no pomimo, że on nadal jest tam w y, formacie parlamentarzystą, no ale on już jest byłym. Politykiem. No więc jemu powrót do kraju znaczy nic już nie robi. Tak? Znaczy on już nie walczy dzisiaj o wizerunek tak? i o dalszą karierę polityka. On broni się tak? i w własnej wolności. No więc ja jestem przekonany, że on będzie szukał sobie miejsca gdzieś na świecie. Nie wydaje mi się, żeby to była Moskwa bądź Mińsk. Te supozycje także mi się wydają kiepskie, ale podejrzewam, że on dla siebie jakieś miejsce jednak Pozwólmy Pani redaktor, co Pani miała na myśli mówiąc, że większość tych zarzutów pod adresem Ziobry w Pani Mniemaniu są dęte? No Po pierwsze, zarzut stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. No litości. Zorganizowana grupa przestępcza. Oczywiście prokuratura jak chce komuś dołożyć cokolwiek do wyroku i widzisz, tam są dwie albo trzy osoby zaangażowane w jakiś proceder, to od razu mówi, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. Czy Zbigniew Ziobro kierował taką grupą, która, nie wiem, porywała ludzi, sprzedawała na Obcinała głowy albo choćby tylko palce. No przecież nie. No przecież nie. Tam większość tych zarzutów to są przestępstwa urzędnicze. I czy, on, czy one się ostaną w sądzie? W moim mniemaniu nie. Nie ostaną się w sądzie. I ja absolutnie jestem zupełnie odwrotnie niż pan redaktor Kalukin przekonana, że Ziobro ma szansę się wybronić ze, ze, ze znakomitej większości tych zarzutów i żadne wieloletnie więzienie mu nie grozi. Ale zgadzam się w jednym. On jako polityk, tym, że się tak przypadkowo zawieruszył na Węgrzech i tam został, on jako polityk jest już skończony i dalsza ucieczka może te, tylko oznaczać to, że założył sobie sznur na szyję, taki polityczny sznur na szyję i po prostu no, nie, ma, nie ma już powrotu do polskiej polityki, choć wiem, że w PiSie przewrotnie rozważają taki scenariusz, że gdyby doszli do władzy, to Ziobro mógłby na rok wrócić na stanowisko prokuratora generalnego i podpisać najbardziej kontrowersyjne decyzje o ściganiu oczywiście całej wierchuszki obecnej koalicji, ale to są tylko mrzonki tych najbardziej zacietrzewionych przeciwko obecnej koalicji. Panie no redaktor... jeżeli, hmm. Przepraszam, no ale jeżeli zarzuty są dęte i Ziobro mógłby się obronić przed sądem ale z jakichś powodów nie chce się bronić i wybrał yy, yy, szukanie sobie azylu politycznego za granicą. Co znaczy, że jest człowiekiem, yy, ja nie wiem, yy, nieinteligentnym, tak, że on nie potrafi ocenić yy, sytuacji. Ja myślę, że o Ziobrze można powiedzieć wiele rzeczy. To jest jeden z wiodących szkodników politycznych na scenie po 89, po 89 roku. Ale nie róbmy z niego człowieka, który nie potrafi zdiagnozować w własnej yy sytuacji, bo, bo zawsze potrafił. Ale nie, ja nie mówię o tym, że on jest głupi i nie potrafi właściwie ocenić sytuacji. W mojej opinii chciał uniknąć aresztu, a był przekonany, że do takiego aresztu trafi. Doskonale wiemy, że areszty u nas sądy przyznają chętnie i przedłużają go często, ale na przykład taki pan poseł Matecki przesiedział się dwa miesiące, wyszedł i teraz będzie odpowiadał z wolnej stopy. I już. I, i, I zobaczymy, jak jego sprawa się rozstrzygnie. I, I z Ziobrą być może byłoby tak samo. Niemniej jednak mam wrażenie, że głównie o to chodziło, że on się bał tego aresztu. I powiem Państwu, jak widziałam pana Romanowskiego w momencie, kiedy odbywały się obrady komisji, gdzie decydowano o uchyleniu mu immunitetu, to on miał przerażenie w oczach. No przecież nie dlatego, że się spodziewał, że natychmiast zostanie y, y, y, skazany. on się mm. obawiał tak samo. Obawiał się po prostu aresztu. I zresztą Ale po tych historia, doniesieniach redaktor, różnych historia, historii historia pokazuje, wiemy, że to że, nie jest miła rzecz. Historia pokazuje również, że w razie czego można się jeszcze spodziewać prezydenckiego ułaskawienia. No ale to dopiero jak się zostanie skazany. A wie pan, że u nas w areszcie można się przesiedzieć kilka miesięcy, a nawet znam takie przypadki, pamiętam takie przypadki jednego jednego człowieka, który siedział cztery lata w areszcie. Pan prezydent mógł podpisać ustawę o nieprzedłużaniu aresztu, ale zdecydował się... No pan to. nie chciał, zgadza się, zgadza się. Panie redaktorze, co pan na to? Ułaskawienie od pana prezydenta w razie czego jest możliwe? No ale możliwe? to musiałby skazany zostać najpierw, a na to... Nic nie wskazuje, żeby to się miało wydarzyć w trakcie obecnej kadencji pana prezydenta. No nie wiem, jeżeli, jeżeli Ziobro się odnajdzie w Stanach Zjednoczonych i tam dojdzie do zmiany władzy za dwa i pół roku, to by trzeba jakoś te kalendarze polityczne zestroić, ale też naprawdę myślę, że wybiegamy w przyszłość zbyt daleko. To, szanowni Państwo, ponieważ mamy ostatnie minuty, a chciałbym, żeby Państwo jeszcze wysłuchali głosu Sławomira Mazurka, doradcy prezydenta w sprawie pomysłów wszczęcia postępowania w sprawie doradców prezydenta, którzy odradzali Karolowi Nawrockiemu w sprawie nieprzyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister narazza się na śmieszność. Znaczy, za chwilę się okaże, że e, każdy, kto myśli inaczej, e, powinien mieć na głowie prokuraturę. Znaczy, ta władza, e, władza która narazza na tak daleko idącą śmieszność, że używa ewidentnie już i straszy, E, używa narzędzi mm, prokuratury w celach tak daleko cel politycznych, no prowadzi do tego, że to jest jakaś dyktatura. Myślę, że tutaj jakieś konsultacje z marszałkiem Czarzastym, który jakby zna to ze swojego zaangażowania dyktatura to w PZPR-ze. Mocne słowo. No, no, no jeśli używa się, jeśli używa się, no, bo to jest po prostu... Ono jest mocne, ale w przypadku pana ministra Żurka raczej mówimy o śmieszności, o takiej przekroczeniu pewnej głębokości żenady, Yy, bo te, te jego wypowiedzi są po prostu no, yy, niepoważne, znaczy w momencie, kiedy on zaczyna straszyć doradców, my oczywiście podchodzimy do tego spokojnie, nie mamy nadzieję, się. że pani Gajewska w więzieniu nie stawi się z ziemniakami czy też z cebulą, no, no, no, to jest tego typu poziom dyskusji. Pani redaktor, mamy ostatnie naprawdę minuty, co pani na to? No, ja uważam, że pan minister Żurek troszeczkę się pogubił wysuwając tutaj takie wnioski o to, że doradców pana prezydenta można by postawić przed sądem za pomocnictwo w łamaniu prawa. Przy czym warto zwrócić uwagę, że, na, że panu prezydentowi nawet gdyby mu zdjęto immunitet i nawet gdyby go obdarzono impeachmentem, którego w naszym prawie nie ma, to za to, że nie za przysięg, do tej pory nie przyjął Próbowania od czwórki sędziów trybu, Trybunału Konstytucyjnego przed sądem go postawić by się nie dało, ponieważ on nie powiedział, że nie że nie. Po prostu powiedział, że jeszcze trochę trzeba poczekać. Jeszcze musi sobie coś tam poczytać i tak dalej, i tak dalej. Kalukin, I tutaj obóz redaktorze. rządzący, pół zdania. obóz rządzący mówiąc, że to skandal, bo się blokuje pracę Trybunału, to powinien się zastanowić nad tym, jak sam blokował pracę Trybunału przez dwa lata, nie publikując orzeczeń Trybunału. Panie redaktorze? Nie, no to po pierwsze sprawa doradców. Po drugie, sam wybór tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego po trzecie, też wczoraj minister Żurek wyszedł ze sprawą oświadczenia majątkowego yy, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując, czy zostało złożone w terminie. Po czwarte, to o czym długo rozmawialiśmy, czyli Trybunał Stanu dla yy, nieobecnego w kraju yy, Zbigniewa Ziobry. Co te wydarzenia łączy? To, że są to działania pozorne. Te y, działania nie są obliczone na to, żeby... Yy, osiągnąć pewien e, instytucjonalny finał. Tak? Jest to e, polityczna e, szarpanina e, obliczona gdzieś na jakieś bardzo krótkoterminowe e, korzyści polityczne, ale powtórzę to, co mówiłem e, w, e, wcześniej, Temu, ten rząd potrzebuje coraz e, czytelniej, znaczy dużo czytelniejszej pozytywnej agendy politycznej i takie działania są z tego punktu widzenia wręcz destrukcyjne. Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka, Dzięki. publicystka Eliza Olczyk. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie. To była debata dnia. Popołudnie w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. To oznacza, że przed nami wieczór. Jakub Kukla razem ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego spodziewać się u Ciebie, bo u mnie była i dyktatura, i ormowcy, i machina propagandy. Sporo się działo. Polityka, owszem, też się pojawi, chociaż w dawkach niewielkich coraz częściej dochodzę do wniosku, że zbyt dużo, dużo czasu i energii poświęcamy ludziom, którzy nas nie traktują poważnie. O, Będziemy dobra. wyciągać różne wnioski, na przykład taki, że dużo zależy od nas samych, jeśli chodzi o zdrowie, pewne nawyki bardzo się przydają i o tym, jakie nawyki stosować, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu i dobrej kondycji, taka podpowiedź się pojawi. Trochę wcześniej będziemy wyciągać wnioski z przeszłości, bo kiedyś wydawało się, że jak jest mokro, to źle. Prostowaliśmy rzeki, osuszaliśmy torfowiska, a teraz już wiemy, że to niekoniecznie było działanie pozytywne. To więcej już w wieczorze w Polskim Radiu 24. Jareba Jamrożek, dziękuję Państwu bardzo, życząc spokojnego wieczoru.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 Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jak wyrzucę sześć, to wygrywam. Spokojnie, jeszcze moja kolej Jej, sześć! Widziałaś? <suszel> Mamo! Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać. <suszel> mhm.